O, Tak mi smutno To chyba depresja I kryzys twórczy mnie złapał o, Na dodatek Soczek się kończy Może mały łyczek został Wszystko przeciwko mnie Na zewnątrz spadł dzisiaj śnieg Jest zimno Ojej, a mi się tak bardzo nie <śmiech> chce. Dlaczego? Dlaczego? Co to wszystko spowodowało? Dlaczego tydzień temu ten odcinek się nie pojawił? Powinien. W końcu tak od długiego, długiego czasu staram się być regularny. Co dwa tygodnie w środę, rano, ewentualnie w okolicach Południa albo wieczora, byleby w środę, ukazał się inny koncept. Tak, dokładam sił i starań, żeby, żeby utrzymywać to zobowiązanie. A tydzień temu nie było odcinka, mimo że już nagrywałem wstęp i w ogóle miałem usiąść, zmontować to na szybko, opublikować. <grywanie> Ale mnie kryzys twórczy dopadł i kabelek z dysku zewnętrznego się rozwalił. Ja na tym dysku miałam różne jingle i rzeczy takie, żeby to wmontować do powstających odcinków. No kabelka nie kupiłem do tej pory. Jakiś dziwny musi być, to bym się musiał przejść do odległego sklepu z dużą ilością kabelków, a jest zimny, jak mówiłem. I się nie chce. Niechciej twórczy. Z ludźmi się ciężko niektórymi umówić, dogadać. Nie mam warunków, żeby samemu coś tworzyć. Nie chce mi się, brakuje mi pomysłów. Może jakieś pomysły by były, ale, ale wiecie przecież jak to jest. No, no znowu narzekam, no, no ale wiecie. Jak jakiś pomysł powstaje, to potem trzeba wziąć dupę i... i... I zrealizować go, przyłożyć się do tego, no. A z tym jest problem. Tak. Co w dzisiejszym odcinku? <grym> Obiecałem, że w nim postaram się coś więcej pomontować. Nie zrobię tego. Choćby przez ten głupi kabelek, który mi nie pozwala się dostać do dysku z moimi rzeczami do montaży. Poza tym, no, nie chce mi się ale w dzisiejszym odcinku Karol dokończy swoją opowieść co to robił, jak to podróżował po Stanach przez wakacje e, no no i tyle Nie, no posłuchajcie sobie nie ogarnijcie się, niech ktoś napisze niech ktoś niech ktoś rzuci we mnie jakiś pomysł hej, zróbmy coś razem Pawle to mnie wtedy zmotywuje i, i, i zrobimy coś fajnego nie wiem, pójdziemy może ulepić bałwana, jak ktoś jest tutaj z okolic. Chociaż jeszcze, jeszcze nie ma tyle śniegu, żeby bałwana lepić. Nie, kończę już, kończę. No nic z tego chyba nie będzie. Dobra. Tydzień obsuwy, ale... Pojawia się kolejny, inny koncept. Niekochany. Niekochany podcast, niekochany ja, opuszczony, ja, ja w depresji, znowu mi się zbiera na płacz, ja... Piosenka, która została napisana przez aktorów łódzkiej szkoły filmowej, po wizycie Kirk'a Douglas'a na motywie, na znanym motywie z filmu Nocny Kolkaj. Piosenka w trzech wersjach językowych. Po polsku, angielsku, rosyjsku i łódzku. Kiedy Comboy nie ma konia. Kiedy Comboy nie ma konia, nie wie po co żyje. Po... Kiedy kamboy nie ma konia, kiedy kamboy nie ma konia, nie wie po co żyje, po co jedź. Do miasta wielkiego, do wielkiego miasta jedź. Tam kamboyą bez konia ma dwie żyć. Zapytają cię ludzie, jest twój koń. by się Zapytają cię ludzie, gdzie jest twój koń? Powiedzby się nie przypierdali. Zatrzymaliśmy się w poprzednim odcinku na Vancouver. Mm -hmm. Tam byłeś, tam gadałeś z menelami, tam ci proponowano e, Ta... współlokatorkę, przyjaciółka, tak. slash coś tam Azjatkę z... prawdopodobnie No i opowiedzieliśmy chyba trochę o Greyhoundzie No Tak e, No i, i coś jeszcze z Vancouver? Zapamiętałeś takiego? Z, o... Nie bardzo, tyle że to jest fajne miasto, lepsze od Seattle a ty już powiedziałem chyba. No tak. I wspomniałeś tak poza nagraniem, że zanim przejdziemy do dalszej części tej twojej podróży, to chcesz jeszcze cofnąć do pracy swojej. No, nie tyle pracy, ile a, tego czasu, kiedy pracowałem, a między jednym a drugim dniem pracy czasem się imprezowało. Generalnie Mm, Amerykanie co prawda nie lubią alkoholu tak jak my Ale wydaje mi się, że o wiele bardziej lubią inne środki I na przykład bardzo popularna u nich jest trawa e, Na tyle, że no zdarzyło mi się parę razy e, palić z moimi znajomymi tam I mogę wam powiedzieć, że jest o wiele mocniejsza niż ta Polska co ciekawe. Naprawdę straszne rzeczy robi mózg. A co nowe jak wychodzi? Jak mówiłeś, że stać na to bez problemu menelów, żuli i, i różnych takich. To znaczy wiesz co, nie wiem ile tam jest za gram. Co ciekawe, kupuje się ciągle w gramach, mimo że generalnie używa się uncji i funtów. Mhm. A wiem, że kiedyś dorzuciłem się do imprezy 10 dolarów. No i za to spaliłem się tak, że <śmiewanie> pamiętam, była taka jedna scena, kiedy zapaliliśmy coś i poszliśmy nad molo i współlokator zaproponował, żebyśmy pouprawiali jogę <śmiewanie> Tak, i e, zdjęliśmy koszulki i wykonywaliśmy różne pozycje na tym molo by, była noc, i byliśmy upaleni. I to było takie wspaniałe. I średnio ogarniałem, co się dzieje, ale było niesamowicie. A potem, kiedy wracaliśmy, potykałem się o każdy korzeń w lesie. I ciągle myślałem, że ktoś nas zobaczy. No, jak to jest tam popularne, w miarę, no to. A jak piłeś alkohol, to coś zauważyłeś, że mają słabszą głowę ci Amerykanie, to tak się mówi, że a Amerykanie piwo dziadowskie, a to jest, nie jest do końca prawda, bo y, najlepsze brawary świata to są browary amerykańskie, co prawda te tak? małe browary, a nie koncerniaki, ale jednak tam smakosze piwa, no to mają w czym wybierać. Wiesz co, ja przez cały pobyt na kampie wypiłem może 8 piw, więc nie mogę oceniać. A wódki nie tknąłem się ani razu. Wina w sumie też się, Więc nie Inne preferencje, powiedzieć. nie? Tak, znaczy tam jeszcze jest taka sprawa, że mm, dwóch moich współpracowników miało około 16 lat, <grym> więc <grym> e, mniej piją. Jak piją to nielegalnie, ale generalnie to starają się unikać tego. No więc o piciu Amerykanów nie mogę zbyt wiele powiedzieć. Nie, bo właśnie to raz mi że przecież w Stanach jest ten śmieszny przepis, że yy, alkohol jest od, osiem... od 21 roku życia. Tak. No, ja właśnie... takie... Miałeś ja... już skończone wtedy? Tak, ja, ja miałem skończone, za to yy, moja znajoma i mój znajomy mieli po około 16 czy 17 i drugi znajomy miał chyba 19. Także już jeździł samochodem, a jeszcze nie mógł pić. <grym> I no. no, inne rzeczy też mógł robić, a nie mógł pić. Mm. Niestety. Aha, e, i ten mój współpracownik e, spożywał. Spożywał. E, palił marihuanę z przyczyn medycznych. Miał pozwolenie od lekarza. No dlatego zostawał tam na receptę co jakiś czas. Te, o tyle fajne to było. W <grym> i pełno wszystkich wokół. No tak, znaczy dzielił się. O, no, miło z jego strony, nie? Co tam, wspomóc kogoś ibuprofenem czy Maryśką? To za różnica. Nawet to, że to drugie jest lepsze. No, w sumie. O, oh, has no horses. The boy has no horses. He doesn't know to be or not to be. When the cowboy has no horses, when the cowboy has no horses, he doesn't know to be, to be, or not to be. Let's go to big city, to big city, let's go. There without horses easier to live. And they will ask you, ah. Uh -huh, Where is your horse? And you'd answer kiss my ass. And I will ask you Where is your horse? And you'd answer kiss my ass. I, ale tak wracając do przerwanego wątku później podróży po Ameryce. Uh -huh. y z Vancouver wracałeś autobusem do przez Seattle gdzieś tam, gdzie to jechałeś do San Francisco czyli już południowy zachód Stanów No, Kalifornia przez faktycznie całe, przez całe wybrzeże musieliś przejechać mhm. no więc tak, dojechałem tam około wieczora <tryk> i musiałem czekać około dwie godziny na Moją znajomą, z którą miałem się spotkać i z którą mieliśmy potem razem podróżować Więc czekając na nią Spacerowałem sobie po San Francisco Widziałem jak Na jednej z głównych ulic e, Leży dużo bezdomnych, śpiących w śpiworach Dosłownie na Na głównej ulicy Nie przejmują się niczym No tam ciepło przecież e, Tak, ale wiesz, gdyby Gdybyś widział takie coś w Warszawie, powiedziałbyś Ale ci Polacy są straszni, śpią na gównej ulicy, ojej A widzisz, w Stanach jest to samo, jest gorzej wręcz <grym> Zresztą inne duże miasta też to potwierdzają, że jest dużo biedoty i dużo brudu No nic, spotkałem się z moją znajomą o imieniu Sylwia I razem poje pojechaliśmy na lotnisko, żeby stamtąd, dnia następnego już po, po tym jak spędziliśmy noc na lotnisku, by wypożyczyć samochód, który nam bardzo ułatwił podróżę po całej Kalifornii, bo bez samochodu ciężko jest podróżować po Stanach. No to słyszałem już z wielu różnych źródeł, że samochód to jest podstawowy, tak. podstawowy środek transportu. Zwłaszcza jak masz powiedzmy dojechać z miasta do parku narodowego to jest, to jest powiedzmy 400 mil to bus nie jest najlepszym związaniem um, no więc tak wypożyczyliśmy samochód i zaczęliśmy sobie jeździć po San Francisco i ogólne wrażenie było takie, że San Francisco to jest moje drugie ulubione miasto w całych Stanach jest wow. na pewno e, lepsze od Los Angeles jest bardzo słoneczne, ciepłe um, jechaliśmy przez Golden Gate o, słynny most tak, mam e, zdjęcia zarówno e, z samochodu, jak i z każdej strony od jednego wybrzeża od drugiego wybrzeża mm. co ciekawe kiedy byliśmy na spacerze na plaży koło, e, koło Golden Gate e, spotkaliśmy pewnego ekshibicjonistę <laughs> <laughs> to było ciekawe mm. Idziemy sobie plażą, a tu nagle e, w jaskini ko, e, w skałach e, tych na wybrzeżu w jaskini stoi sobie nagi gość. Widzi nas i niby się chowa. My sobie idziemy dalej, a on tak wychodzi i tak jakby chce, żebyśmy go zobaczyli. I coś, nie wiem, rozmawiali o nim. Gość jest nagi i, i masturbuje się. No cóż. <grym, <grym, a, a to był... Dość zimny dzień. Wiatr wiał i było dość zimno, i nie, nie wiem w ogóle, nie rozumiem tego typu ludzi. No, w każdym razie to było niesamowite. Na, w San Francisco jest bardzo długie i fajne wybrzeże, gdzie masz różnego rodzaju porty. Odpływają tam statki do Alcatraz, gdzie też popłynęliśmy podczas jednego z naszych dni w tym mieście Alcatraz w sumie hmm, może nie porywa tak bardzo, ale jest fajny i fajnie być w takim historycznym no miejscu Samo to, jakie to miało znaczenie dla popkultury No tak, tak. No. i fajnie było zobaczyć jak, jak przez e, brudną szybkę w e, jednej z cel wygląda to miasto tak, no. tak odległe i tak upragnione mm. więc tak o czym jeszcze w San Francisco mogę opowiedzieć mm. mają tam bardzo ładny park w środku miasta e, rozmiarami no może nie dorównujący central parkowi w Nowym Jorku, ale Całkiem spory i ładny. Widzieliśmy wzgórza Twin Peaks, które górują nad całym miastem. Nie związane z tym serialem, o którym już wspomnieliśmy, ale... Myślę, że nie pamiętam nic więcej z San Francisco, może za chwilę sobie coś przypomnę. No Przejdźmy dalej. Więc po San Francisco pojechaliśmy do Yosemite National Park w którym spędziliśmy dosłownie parę godzin ale jest to całkiem imponujący park choć za mało tam spędziliśmy, żeby móc oceniać go tak bardziej także o nim może nie będę się zbyt długo wypowiadał a przejdziemy do naszego następnego celu King's Canyon Park i Sequoia National Park Czyli dwa, dwa parki, które właściwie są jednym. Dwa parki y, mające y, terytorium, które jest nierozłączne ze sobą. Ym, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. No, chyba łapię, że. Że, że y, dwie jednostki administracyjne, tak jakby na jednym terenie. Tak, czyli wjeżdżasz do jednego parku, a potem wjeżdżasz bez żadnych problemów ani granic do drugiego, i wyjeżdżasz z drugiego już poza park widzieliśmy te słynne sekwoje amerykańskie mm. ale tam też nie spędziliśmy wiele czasu ale to nieważne było i tak te najpiękniejsze parki dopiero przed nami, poza Yellowstone. A, a, czekaj, czekaj, a ta Sylwia, ta twoja znajoma, to co za, za znajoma? A tamtejsza? Ona mieszka? <śmiech> znajoma jest Polką i też, tak jak ja wyjechała na Camp America i zgadaliśmy się na forum, że oboje szukamy kogoś do wspólnej podróży, żeby taniej wyszło wynajęcie samochodu i inne wydatki. No i fajnie było podróżować sobie razem po Kalifornii. Mhm. Razem. No więc tak umówiliśmy się i spotkaliśmy się w San Francisco. No. I dalej po Sekwojach. No to. Co, co, co Dalej do Do Doiny Śmierci o, <laughs> tak. element. To jest moim zdaniem Jeden z trzech najlepszych Parków narodowych, jakie widziałem Co prawda nie widziałem ich wiele, ale Myślę, że widziałem, że widziałem większość Z tych ważniejszych No więc tak, niby taka Wielka pustynia Jest strasznie gorąco I to nie jest takie gorące, jakie możesz uczuwać w Polsce Że po prostu czujesz Wysoką temperaturę, ale Czujesz, jakbyś stał koło otwartego pieca, dosłownie, strasznie tam jest Nawet w nocy jest e, bardzo ciepło, co najmniej bardzo ciepło A podczas dnia jest tak, że jeśli byś nie miał samochodu i nie miał wody To w ciągu godziny byś mógł umrzeć, z tego co wiem, właśnie taki jest y, czas śmierci w dojnie śmierci? godzina? około no to nieźle wiem, że jakiś człowiek mm, wyszedł właśnie z małą porcją wody mm, i chodził sobie po dojnie śmierci i już znaleziono go martwego no nie, nie ma tam dobrych warunków do życia a, a jednak było plemię indiańskie, które tam się osiedliło i mieszkało przez wiele lat nie wiem jak oni to robią, nie wiem po co tam mieszkali um, w każdym razie do innej Śmierci była bardzo imponująca um, moje zdjęcia też możecie zobaczyć na, w moim albumie po zobaczeniu Doiny Śmierci pojechaliśmy jeszcze um, do Ghost Town um, Calicoe bodajże nazywał się było to miasteczko jakie można znać z westernów gdzie mamy tawernę z tymi obrotowymi drzwiami mamy jakąś kopalnię gdzie robotnicy na początku pracowali 10 godzin dziennie a potem przepijali ciężko zarobione pieniądze w tawernie a jednak w tym ghost town w miasteczku duchów był Starbucks, to co nas bardzo zdziwiło. <laughs> um, I Już po e, wizycie tam e, Route 66 przejechaliśmy do Los Angeles. Sam, sama droga 66 w sumie nie różni się za bardzo od innych e, dróg. Poza tym, że właściwie jest już nieużywana, więc jest mała. Ma tylko jeden pas i jest chyba trochę bardziej zaniedbana od reszty dróg, jakimi jeździliśmy w każdym razie e, można tam było natrafić na różne stylowe knajpki, gdzie każdy e, e, chciał rozreklamować się faktem, że prowadzi knajpę na Route 66 mm. dojechaliśmy do Los Angeles gdzie stołowaliśmy się w McDonaldach i rozpaczliwie szukaliśmy w fi żeby Skontaktować się ze znajomymi, czy sprawdzić mapę dojazdu do jakiegoś miejsca. E, powiem Wam, że jeśli podróżujecie samochodem, nie śpicie w hotelu, tylko tak jak my w samochodzie, to bardzo ciężko jest ze znalezieniem kontaktów i Wi-Fi. I to nam spędzało sens powiek przez długą część, długą część e, podróży i naprawdę było nam ciężko pod tym względem. No przecież Ale... słyszę, słyszałem, tak wydaje się, że Stany Zjednoczone to wow, kraj cały stoi na IT i tych sprawach, a poza tym wielkimi miastami, to to przecież są wielkie przestrzenie, puste, czy tam w małych miasteczkach, na wsiach. Nie ma dostępu do internetu takiego jak jest na wsiach w Polsce, bo po prostu te przestrzenie, są te odległości są zbyt wielkie, żeby... To się opłacało Aha. dystrybutorem. A to nie, nie wiem jak tak to słyszałem. jest. nie wiem jak to jest e, poza dużymi miastami, bo tam właściwie tylko przyjazdem byłem. Ale ja mogę powiedzieć, że w samym, w samych wielkich miastach e, ciężko jest, jeśli nie mieszkacie w hotelu e, z dostępem do takich niby prostych rzeczy jak kontakty. A w Krakowie przecież chodził w takim Krakowie. No. Przecież jest wszędzie pełno otwartych y, sieci, jak się przejdzie po centrum, w okolicach centrum. Za chwilę na jakąś się trafi, czy to w knajpie, czy, czy to przy jakiejś uczelni, czy y, przy, no, no, gdziekolwiek na dworcu. Ja słyszałem, że w Krakowie wi jest wszędzie oprócz AGH. <głosy> no cóż, e, no my mieliśmy z tym problem w każdym razie. Mm, w Los Angeles mm, Ciekawa była wizyta na Mulholland Drive, czyli tych y, wzgórzach y, w dzielnicy Hollywood, gdzie y, masz świadomość, że y, jadąc tam przejeżdżasz koło domu y, nie wiem, Keanu Reevesa, mhm. czy y, y, Brada Pita czy wielu innych y, sław. Ostatni y, Dzień w Los Angeles spędziliśmy na Santa Monica, to jest e, plaża na zachodzie Los Angeles, e, niesamowita atmosfera, Lu ludzie, którzy jeżdżą po skateparku na deskorolkach, e, chyba też ktoś chciał nam wcisnąć tam zioło, dużo graffiti, dużo ludzi radosnych kąpiących się w w, w oceanie w sumie, już no. No, w Pacyfiku. I to było fajne pożegnanie tego miasta. Było bardzo słonecznie i nie chciało się wyjeżdżać. Odwiozłem Sylwię na lotnisko. A sam już pojechałem busem do Las Vegas.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 Www bez nazwy net. ja słuchaj wleź do tego internetu i mi tu potem wszystko opowiesz jak to posprawdzasz. ja hopię. No fajnie. To wiesz by dokończyć. Ja też Cię fez kocham, no. Przyjmij się. Gęku, tęsknia za tobą. ja przyleca na święta z tej Ameryki to będzie fajnie. ja cześć buziaki i pamiętaj www bez nazwy net. Ja, jedyny podcast na caluśkim świecie co się nie nazywa. No cześć, buziaki. Pa. Jeszcze Polska. Odnowionej demokratycznej Rzeczpospolitej. Nie wytrzymam tego wszystkiego. I powyżej nam wszystkich w Za dużo telewizji. Idź na odwyk! WWW odwyk komu. O Bogu po ludzku. Człowiek nie szczurek, wszystko wytrzyma. Las Vegas dotarłem tam hmm, podczas dnia co już trochę e, mija się z tym, jak wyobrażamy sobie Las Vegas, bo e, wiesz, najpierw byłoby sądzić, że Las Vegas istnieje tylko nocą, a dzień dnia tam nie ma. W każdym razie miałem pewien problem z dotarciem z dworca e, do centrum miasta, więc idę sobie z tym pagarzem. tak nie wiem za bardzo jak ja to zrobię, bo właściwie nie wiem jak to zrobić i nagle podjeżdża pode mnie samochód jakiejś dobrej marki, nie pamiętam dokładnie co to było, czy Cadillac, czy coś podobnego i gość w garniturze, dobrze wyglądający, lekko nieogolony mówi, że jak potrzebuje podwózki to żebym wsiadł, więc no dobrze ja trochę zdziwiony wsiadam okazuje się, że gość pracuje jako ochroniarz w jakimś kasynie no i tak po prostu chciał mnie zabrać za darmo oczywiście i chciał mi pomóc no to pogadaliśmy chwilkę bardzo fajne, bardzo fajne że nawet w Las Vegas w mieście grzechu tak zwanym możesz spotkać miłych ludzi, którzy bezinteresownie coś zrobią, ale w Stanach bardzo często możesz spotkać się z czymś takim, naprawdę w Las Vegas spałem w hotelu i pewnego dnia idąc do McDonalda nagle stanąłem, bo usłyszałem polską mowę słyszę, jak ktoś mówi coś po polsku patrzę, a tu jakaś grupka ludzi i rzeczywiście rozmawiałem po polsku nie wydawało mi się więc podchodzę, zagaduję do nich i co się okazuje, też e, ludzie z work and travel, co prawda z innej organizacji niż ja. No i co? Będziemy razem w tym Las Vegas, skoro już jesteśmy tutaj. Mm, no i e, dwa dni spędziliśmy na e, spacerowaniu po Las Vegas nocą. E, powiem Ci, że robi wrażenie to, jak e, jest e, rozświetlone i poniekąd szalone miasto stolica kiczu mm, tak niby się mówi. tak ale nie podoba mi się ten kicz nie każdy hotel i każdy kasyno jest zbudowane w zupełnie innym stylu czy to piramida czy wieża Eiffla czy jeszcze coś innego jest zamek średniowieczny no naprawdę, każ każdy budynek ma swój styl i to jest w sumie fajne poniekąd. Pewnego dnia, już chyba ostatniego dnia w Las Vegas, wracając, e, spotkałem pewną kobietę, która miała tak na oko 50 lat, która <grytania> spytała się mnie, e, czy chcesz za dolara dotknąć moje cycki? <grytania> to było na środku ulicy, tej, tej głównej ulicy Las Vegas Strip. Mm no ja powiedziałem, no nie bardzo w sumie no ona mówi, no szkoda, ale przynajmniej popatrz i podciągnęła dekolt tak, że zobaczyłem je a, w sumie jak na jej wiek były dość imponujące ale nie chciałbym ich dotknąć w każdym razie żyją tam dość szaleni ludzie aha, a jeszcze chwilkę wcześniej, przed spotkaniem tej kobiety jest kolejna osoba Proponowała mi teraz nie e, marihuanę, a e, coś mocniejszego. że pytała się, czy chce kokainę. Przed e, tym wyjazdem z Las Vegas e, odwiedziłem e, Wielki Kanion, który jest e, parę godzin drogi od Las Vegas. To jest trzeci najbardziej imponujący park narodowy, moim zdaniem, który jak powiedział mąż mojej szefowej z kampu niby jest jedną wielką dziurą w ziemi więc niby nie powinniśmy się tym wiarać, ale jednak jest tam coś tak imponującego, że naprawdę każdy powinien to raz w życiu zobaczyć wygląda to no, jak jeden wielki kanion, jedna wielka dziura w ziemi podczas podróży do wielkiego kanionu poznałem pewną miłą dziewczynę jak się okazało z Izraela na swoim telefonie miała bardzo ciekawie wyglądające pismo od prawej do lewej i naszą podróż podróż po tym parku narodowym spędziliśmy razem no a po zobaczeniu Las Vegas poleciałem do Filadelfii już na wschodnie wybrzeże. Potem z Las Vegas poleciałem do Filadelfii. Już na wschodnie wybrzeże. Filadelfia nie podobała mi się. Była chyba najgorszym z tych wszystkich miast. Niby miała te. Um, schody znane z filmu no, e, Rocky. Rocky, tak. Niby miała. Muzeum e, e, Polski, gdzie miła pani e, dość sta starsza e, okazało się, że mówi po polsku i wstąpiłem tam i zamieniliśmy wiele słów e, kobieta, e, której rodzice pochodzili z Polski, ona co prawda już jest rodowitą amerykanką, ale mm, mówiła po polsku całkiem nieźle no i fajnie było spotkać... Co, co w takim muzeum? Muzeum Polski? W sensie z... E... z jakiej strony muzeum Polski? Wszystko, co tylko może być, czyli i to Wałęsa, i to papież, i to jakaś historia Polski, e, to, e, to, że kiedyś byliśmy poganami, potem e, przeszliśmy na chrześcijaństwo, druga wojna światowa. Ale czy to była e, galeria sztuki? Nie. Czy... Muzeum, muzeum, czyli... Wszystko co związane z Polską Tak jak Ci powiedziałem co, co prawda nie było ono duże To było takie jedno Duże pomieszczenie Gdzie do dookoła I już po Pod koniec tego kółka miałeś wrażenie Że wiesz trochę więcej o Polsce Ale generalnie w Philadelphia Nie spodobała mi się za bardzo z Filadelfii pojechałem już do tak, do Waszyngtonu w przeciwieństwie do Filadelfii był bardzo fajnym miastem gdzie e, można zobaczyć wiele budynków rządowych, które imponują swoją monumentalnością, czy to Biały Dom, czy Kapitol, czy e, Memorial II Wojny Światowej, czy e, Lincoln Memorial czy Pentagon, który swoją drogą z ziemi wygląda bardzo mało imponująco, dlatego wszystkie zdjęcia robi się mu z góry. Z góry, tak. Tak. Ta budowa charakterystyczna, zabezpieczająca przed bombami i takimi różnimi, no tak. Waszyngton myślę, że warto zobaczyć. Jest tam bardzo dużo muzeów, też czy to muzeum żydowskie, czy muzeum indiańskie, czyli też różne tematy bardzo. U komboja, nie słuchaj u Kamboja, on nie знает как ему жить. Nie слушай Hugo Kamboja, не слушай On Kamboja, он не знает как как как как как как ему жить. Уезжай большой город, большой город tam ką bez losu czujesz. ciężysz. Podo ha ha ha, chciało szaćstwa ja. Nie chciało szaćstwa ja. Nie chciało szaćstwa ja. Nie chciało szaćstwa Nie Z Waszyngtonu pojechałem do Nowego Jorku i Nowy Jork, jak się później okazało, został moim ulubionym miastem w Stanach. Wizytę w Nowym Jorku zacząłem od zobaczenia Madison Square Garden, co prawda tylko z zewnątrz, nie miałem jakiegoś wielkiego ciśnienia, żeby tam wchodzić, ale mimo wszystko miło jest zobaczyć E, znane miejsca na własne oczy mm, następnie w jednym ze Starbucksów e, spotkałem mm, człowieka, który siedzimy sobie obok siebie z laptopami nagle on się mnie pyta e, kim jesteś czy, czy skąd jesteś ja mu mówię, przedstawiam się mówię skąd jestem, zaczynamy rozmawiać i tak się zaczę zaczęła nasza znajomość która właściwie trwa do tej pory choć może nie jest jakaś mega intensywna ale, ale zamieniamy ze sobą parę słów co jakiś czas e, ten człowiek zaprowadził mnie do na warsztaty koderskie <grym> tak e, wyglądało to tak, że w wieżowcu jedno z biur jest wyjęte, jest wynajęte specjalnie na te potrzeby i mm, ludzie mogą tam przyjść za darmo i programować. I pytać się innych o poradę, inni oczywiście pomagają, bo są Amerykanami, więc są pomocni. Bardzo fajna rzecz, nie wiem czy w Polsce coś takiego jest? Jest, jest taka inicjatywa, słyszałem o tym kiedyś w jednym z podcastów, że... nie pamiętam już za cholerę nazwy, ale jest coś takiego, i to jest w Warszawie, na pewno w Krakowie też, też jest całkiem spore takie biuro. Gdzie można przyjść i, i na tej samej zasadzie po prostu, no, Profesjonalistów się poradzić, o coś ewentualnie innych, takich pasjonatów, gików <coughs> poznać, skrzyknąć się razem, no i coś, coś stworzyć, czegoś się nauczyć wspólnie. No to fajna sprawa. Mm. W, w Nowym Jorku bardzo spodobał mi się Empire State Building które e, nadal jest najwyższym budynkiem w Nowym Jorku, czy nie bardzo? E, Bo mogło się to zmieniać. Na z lat 30. <grafy> tak, tak ale mm, na pewno dwie wieże, gdy stały, jeszcze były wyższe, no. a teraz nie jestem pewien, czy... Chyba, chyba nie jest najwyższy. Mm, no. To możemy sprawdzić po programie. W każdym razie mm, widziałem mm, panoramę Nowego Jorku z, e, ze szczytu Empire State Building i naprawdę jest to jeden z lepszych widoków, jakie widziałem w życiu. E, możecie zobaczyć zdjęcia na moim albumie. Tutaj mamy mm, Matkę Boską Starbucksowską i flagę USA. No, no A czy nie, w sumie nie wygląda. No tak, trochę. No właśnie, tak. Dopiero gdy sprawdziłem, co ma przedstawiać to logo, okazało się, że to jest syrenka Ojej. Ojej tak, to jest syrenka, syrenka. Wiedziałeś? Nie wiedziałeś? nie miałem pojęcia No to to, no tutaj myślałem, że to po prostu naga dziewczyna jakaś no nie mm. Nowy Jork ma bardzo fajny klimat nawet takie metro niby brudne i tak średnio wyglądające jest bardzo klimatyczne można tam spotkać wszelakich ludzi każdy wiesz, że ma swoją historię A fanpage na facebooku humans of new york Przedstawię to najlepiej Jeśli nie znacie Polecam Tutaj widzimy Panoramę Nowego Jorku Bardzo fajnie to wygląda Na żywo 10 razy lepiej No, no Smog widać No tak Ale poza smogiem ua. W Nowym Jorku też zdarzyło mi się Korzystać z surfingu Właściwie Spałem u dwóch różnych ludzi Pierwszy Był cypryjczykiem, który Mieszka w dzielnicy Queens Zajmował się Jakąś ekonomią Jakimś Tworzeniem analiz ekonomicznych Nie dopytywałem dokładnie I prawdę mówiąc też podejrzewam, że był gejem Czyli to był już trzeci gej Couchsurfer y, U którego spałem Ale generalnie To też była bardzo miła osoba Też y, dawała mi różne wskazówki Co do tego jak podróżować po tym Nowym Jorku Co zobaczyć I y, y, generalnie mogę powiedzieć, że Couchsurferzy są takim y, Fajnym gatunkiem ludzi I jeśli nie znacie Couchsurfingu To polecam bo no raczej... Sama idea, że zapraszasz Kogoś obcego do swojego domu Do swojego mieszkania no to, to już świadczy o tym, że tak. no Tak. jesteś pozytywnym człowiekiem. Tak, a Cubsurfer e, z Seattle powiedział mi coś takiego, że... Co prawda nie wiem, czy jutro tam o tej porze będę w domu, ale jak nie, to Ci dam klucze i sam sobie wejdziesz. No. Więc widzisz. E, podejrzewam, że w Polsce nawet Cubsurferzy nie są tacy tacy ufni. Chociaż na pewno są wyjątki, na pewno. Mm, tak, e, jeszcze ostatnie dni w Stanach spędziłem w Nowym Jorku, ale zanim jeszcze musiałem lecieć, pojechałem na chwilkę do Bostonu. Boston wydał mi się um, miastem takiej amerykańskiej inteligencji. Ta, miasto eleganckie, dość porządne, bez brudu, jak e, Nowy Jork chociażby. Um, widziałem tam MIT, najlepsze uczenie techniczne hmm. na świecie no i mam też dobre wspomnienia z Bostonu a jeszcze po Bostonie wróciłem do Nowego Jorku, w którym już spędziłem ostatnie parę dni mojej podróży po Stanach hmm. więc tak spędziłem jakieś trzy dni u Couchsurfera w Queens, a następnie 3 dni u Couchsurfera w Bronxie którego poznałem dość w dość zaskakujących okolicznościach zdarzyło się coś takiego, że spotkałem dwie Polki, też z work and travel a akurat tego dnia kończyłem mój pobyt u gościa z Queens i wspomniałem jednej z Polek, że nie bardzo mam gdzie spać ona powiedziała "No ja śpię murzyna na Bronxie, więc Mogę się go zapytać, czy możesz spać. Jak, ja się zgodzi, to, się. jak się zgodzi, to ci napiszę tam maila, czy zadzwonię i, i sobie przyjedziesz. Okazało się, że ten gość ma miejsce w domu i mnie przyjął, ale mm, Murzyn, ten Murzyn z Bronxu był o tyle ciekawym człowiekiem, że przez 9 miesięcy w roku pracował, jak każdy człowiek, a przez trzy y, jakoś przestało pracować i jedyne co robił to przyjmował ludzi z Surfingu. fajne, stój co... no, życia, jak mu wystarczało pieniędzy no. no, co więcej y, nie tylko przyjmował ich, ale czasem im gotował, sprzątał po nich czasem zabierał ich na różne y, czy to do restauracji, czy na Empire State Building, czy do innych ważnych y, miejsc w Nowym Jorku Czyli generalnie zainspirował mnie tym, co robił. No i e, był najpozytywniejszym e, czarnym człowiekiem, jakiego spotkałem w życiu. Jak to rasistowsko brzmi? O, no, nie, brak. A nie, no. A to, że przyznałem to, znaczy, że naprawdę mi No i y, już mamy połowę września. Czas wracać, kończy się twój Ale, pobyt. Czy ale zanim jeszcze był czas wracać zobaczymy jeszcze parę miejsc w Nowym Jorku czy to y, miejsce upa upamiętniające y, dwie wieże tutaj właśnie oglądamy zdjęcia z 911 Memorial y, w miejscu gdzie stały dwie wieże obecnie są dwa duże jak to nazwać, baseny? baseny? no Nie wiem. Tak, można tak powiedzieć. Baseny połączone z wodospadami. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. I wokół tych basenów mamy wypisane imiona wszystkich ludzi, którzy zginęli podczas, zamachach, podczas zamachów z 11 września. Też wygląda to imponująco. Ludzie zostawiają czy róże, czy maskotki przy nazwiskach, żeby upamiętnić ich. Mm, tutaj widzimy jedyne drzewo, które stało dosłownie 30 metrów od wież, a jakimś cudem przetrwało i nikt nie umie tego wyjaśnić no i teraz no to się stało drzewem takim pamiątkowym mm, widzimy tarkę na drzewie tarka, tarkę. w sumie tarka ktoś no? <laughs> po tarkę na drzewie Tak. i nikt nie wie o co chodzi Hmm. W Nowym Jorku. Hmm. Jeszcze bardzo godne polecenia jest Times Square, hmm. czyli jedna z głównych y, ulic y, tego miasta, która w nocy jest tak rozświetlona i tak wypełniona turystami, że naprawdę robi wrażenie. I to jest też jeden z widoków, który warto zobaczyć przed śmiercią. Polecam. Hmm. W Nowym Jorku jest też sporo różnych muzeów. Tutaj oglądamy właśnie jedno z nich. Tutaj mamy Harlem, czyli jeszcze część Manhattanu, gdzie jest bardzo klimatycznie, ludzie... Samochody są, są fajne. Tak, znaczy to, to, to są zdjęcia tych najlepszych. Ostatni dzień w Nowym Jorku um, wi e, Manhattan widziany z Queens, swoją drogą Green Point w Queens też jest ciekawym miejscem gdzie możesz dostrzec wiele szyldów z napisami po polsku i gdzie no, spora część jednak ciągle spora część mieszkańców to Polacy, choć o ile wiem coraz mniej, bo staje się to e, miejscem coraz droższym i Polacy wyprowadzają się gdzieś indziej. Ale fajnie przejść koło sklepu, gdzie można kupić kiełbasę. Nowy Jork był ostatnim punktem w twojej wycieczce. Potem w, już wracałeś. Podróż chyba bez problemów w tamtą stronę. Mm, no już bez problemów. Już nie, nie miał się coś zepsuć, bo nawet jakbym się pierwszy na to później, to, to i tak byłbym już w Europie. E, lot był przez Paryż do Warszawy. Ej, przypomniało mi się, jednak coś się zepsuło ale o tym dowiedziałem się dopiero w Warszawie więc tak podczas lotu poznałem gościa, który też był na work and travel, chyba też na Camp America, pogadaliśmy było bardzo miło a w Warszawie idę po swój bagaż, nie ma go czekam jeszcze parę minut ciągle go nie ma, idę do biura rzeczy zgubionych, znalezionych, nie wiem jak to się nazywa i co się okazuje? Mój bagaż. były z nim jakieś problemy i został w Nowym Jorku. śmieszne, nie. No i musiałem czekać na jego jeszcze trochę. To znaczy mm, wysłano mi kuriera z tym bagażem mm, do domu, bo bagaż miał dotrzeć parę godzin później, więc. No to fajnie za bardzo tak no uczciwie cał, całkiem co więcej bagaż się trochę zepsuł, odpadło kółko, porysowała się torba i dostałem jakieś małe wynagrodzenie za, za to, że jest w takim stanie no i skończyła się podróż, ale tak wróćmy do, na koniec do samego początku, bo co chwilę mówiłeś, że gdzieś szedłeś z bagażami co w tych bagażach było, co, co ze sobą zabrałeś, to była jakaś walizka z czym, czy tam plecak no to była taka walizka na kółkach, gdzie no były tylko najpotrzebniejsze rzeczy czyli głównie ubrania i mój e, moje opakowanie yerba mate i e, parę rzeczy kosmetycznych e, mydło, szampon, takie tam e, w innej torbie miałem laptopa e, z myszka, ładowarka i to właściwie wszystko co potrzebowałem tam czyli w zasadzie nieduża torba i plecak nie? Czyli no była co? całkiem spora bo były tam wszystkie ubrania, których używałem w Stanach, więc była całkiem spora. A tak jakbyś, jakby ktoś się wybierał na tego typu wyprawę, jakieś spostrzeżenia byś mógł powiedzieć, jakieś porady takie, których sam nie słyszałeś, a które Cię naszły w trakcie dopiero? No przede wszystkim w Stanach są inne gniazdka, więc trzeba mieć przejściówkę, żeby twój laptop czy ta ładowarka do telefonu zadziałała. Więc... Kwadratowe takie, nie? Tak, na Allegro za parę złotych się takie coś kupuje. A poza tym no nic, optymizm, podejście do wszystkiego a trochę umiejętności językowych. I tak, I tak w praktyce nauczysz się więcej niż mm, nauczyłeś się na lekcji angielskiego Ale tak właściwie to nie trzeba tam dużo zabierać Za to wyniesie się bardzo dużo z takiej wyprawy I na zakończenie coś jeszcze chcesz powiedzieć? Tak podsumowanie wszystkiego mm, No mogę powiedzieć, że to były wakacje mojego życia i nie wydaje mi się by jakiekolwiek następne wakacje mogły pobić te bo zapamiętam to do końca życia ale będę próbował pobić Wersja łuska. Kiedy aktor nie ma rola kiedy aktor nie ma roli, nie wie po co żyje, po co je. Kiedy aktor nie ma roli lub gdy role są spierdoli, nie wie po co żyje. Wie. którą bez rola łatwiej żyć. Zapytają koledzy, A gdzie sukces twój? Sukces mój, biznes mój. I taki, taki, taki, taki, zapytają koledzy, gdzie sukces twój? Sukces mój, biznes mój.